Sygnały Świata Poznań Wielkopolska Komputer dla Homera to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje zakup komputerów dla osób niewidomych i słabowidzących. Jakub Desperak, oddział PFRON w Poznaniu. Ten program jest skierowany dla osób niewidomych, niedowidzących i ma pomóc w zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania, które jest dostosowane do potrzeb właśnie osób niewidomych, niedowidzących. Program jest skierowany w zasadzie do trzech grup osób, czyli poczynając od Dzieci poprzez osoby dorosłe oraz osoby, które ukończyły już wiek tzw. aktywności zawodowej i te osoby mogą skorzystać z takiego urządzenia do odczytu książek mówionych i to jest jedyna pomoc dla tych osób. Czyli osoby, które już ukończyły 65. rok życia i nie pracują, tylko mogą skorzystać z dofinansowania na zakup urządzenia do czytania książek elektronicznych. Zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to tutaj warunkiem jest uczenie się, a jeżeli chodzi o osoby pełnoletnie, no to jest tutaj warunek taki, że te osoby muszą pracować, czyli tutaj albo ewentualnie mieć swoją działalność, albo gdzieś pracować na etacie, albo być zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby poszukujące pracy i tutaj w tym roku jest troszeczkę to utrudnione, bo... To zarejestrowanie musi być od co najmniej 6 miesięcy. Czyli jeśli teraz chcielibyśmy składać wniosek, to od kiedy musimy być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy? Wnioski można składać do 5 czerwca, czyli od 5 grudnia byśmy musieli być zarejestrowani. Jako osoby poszukujące pracy? Poszukujące pracy, pracy. tak. Komputer dla Homera to program skierowany do osób niepełnosprawnych wzrokowo z pierwszym lub drugim stopniem niepełnosprawności wzrokowej. Jest wyjątek taki, że jeżeli osoba na orzeczeniu nie posiada żadnego wskazania, że jest dysfunkcja narządu wzroku, a ma jakieś orzeczenie z ogólnego stanu zdrowia, to wtedy jest honorowane do tego zaświadczenie lekarskie od okulisty, No w celu tutaj sprawdzenia tej, tej dysfunkcji narządu wzroku. W ramach komputer dla Homera co konkretnie możemy kupić? Cały sprzęt jest podzielony na cztery rodzaje. Jest to tak zwany sprzęt podstawowy, w skład którego wchodzą jednostka centralna, czy to będzie jakiś laptop i wszystkie dodatki do tego, czyli no to co wchodzi w skład normalnego peceta, drukarka, jakieś głośniki, słuchawki, mikrofon, urządzenie wielofunkcyjne, takie podstawowe rzeczy. Następną grupą jest zakup sprzętu specjalistycznego. Tutaj rozumiane przez to wszystkie urządzenia, które umożliwiają właśnie osobom niewidomym czy niedowidzącym pracę z komputerem oraz oprogramowanie, czyli wszystkie syntezatory mowy, programy powiększające, programy udźwiękawiające całego Windowsa, No i tutaj także właśnie to urządzenie, o którym wspomnieliśmy wcześniej, do odczytu książek. Jest wszystko określone dokładnie w procedurach programu i my do każdego wniosku dajemy taką broszurkę, gdzie można się z tym zapoznać ze szczegółową listą tego sprzętu. Zostały jeszcze dwie kategorie sprzętu. Sprzęt brajlowski, czyli to typowo już dla osób niewidomych, czyli jakieś notatniki czy jakieś tam monitory brajlowskie. No i ostatnia kategoria, sprzęt lektorski. Czyli zintegrowane urządzenia, które mogą przy pomocy tam jednego, dwóch klawiszy przeczytać gazetę, czy też y, jakieś tam książki. Wszystkie te urządzenia są dofinansowane, a więc nie kupujemy wcześniej, nie przynosimy tutaj rachunków, tylko najpierw składamy wniosek. Tak. Dopiero po pozytywnej decyzji tutaj przyznającej określone środki możemy udać się do sklepu i wtedy realizować to. Ja tylko tutaj powiem ogólnie o kwotach jeszcze mniej więcej jak to wygląda, więc na ten sprzęt podstawowy wkład własny jest nie mniejszy niż 10%, a maksymalne dofinansowanie wynosi 3828 zł. Na zakup sprzętu specjalistycznego wkład własny jest nie mniejszy niż 2%, a maksymalne dofinansowanie wynosi 16 588 zł. Na sprzęt brajlowski wkład własny jest nie mniejszy niż 2% i maksymalne dofinansowanie wynosi 33 176 zł. Natomiast na zakup sprzętu lektorskiego... Wkład własny jest nie mniejszy niż 7%, a maksymalne dofinansowanie wynosi 8932 zł. Ale całe dofinansowanie uzależnione jest również od poziomu dochodu. Tak, zgadza się. W tym roku na pewno to uległo tutaj poprawie. W zeszłym roku troszeczkę algorytm, który był przyjęty do wyliczania tych dochodów, był troszeczkę niekorzystny. W tym roku jest to tak ustawione, że W kolejnych przedziałach dofinansowanie zmniejsza się o jakiś tam rozmiar 5%, z tym, że to my będziemy tutaj jako oddział przy weryfikowaniu wniosku i wprowadzaniu ich do komputera, system będzie to przeliczał, a osoby zostaną o tym fakcie powiadomione w piśmie, które będzie ewentualnie z decyzją pozytywną, jaki ten procent jest i kwotowo będzie to też określone, żeby ułatwić osobom, ile muszą wpłacić, żeby otrzymać jakąś tam konkretną kwotę. Do 5 czerwca do oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu można składać wnioski, a kiedy będą decyzje? Decyzje zazwyczaj są na przełomie sierpnia i września. Myślę, że ten początek września to jest taka, taka początkowa granica a potem w zależności od tego, jak będą też, jak oddział otrzyma pieniążki z Warszawy, to mogą to być dwie tury, tak jak teraz ostatnio to było, że pierwsze właśnie informacje są około 1 września, a potem kolejne, no tak jak dostaniemy jakąś informację, że mamy zwiększony limit. Także no, może to być dwuetapowo. Drugi wniosków można odebrać osobiście w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ulicy Lindego 4 w Poznaniu, na drugim piętrze pokój 201, ewentualnie w Wnioski zostały wysłane do wszystkich powiatowych centr pomocy rodzinie w całej Wielkopolsce, także można się tam udać też. Również na stronach internetowych? Na, na stronie internetowej w zakładce programy i zadania PFRON można znaleźć zakładkę komputer dla Homera i tam są też wszystkie wnioski, załączniki oraz taka broszurka informacyjna, gdzie można doczytać wszystkie te kwoty, o których wspomniałem i ten sprzęt, jaki można wnioskować. Jakub Desperak, oddział Państwowego Funduszu o rehabilitacji osób niepełnosprawnych poznań. Książka do posłuchania. Nie wiem, czy Panie Jerzy pamięta Pan awanturę, która odbyła się kilka lat temu wokół czterech pancernych i kapitana Klossa. Próbowano ich wyrzucić, to znaczy te seriale z telewizji, zabroniono je w ogóle pokazywać, mówiąc, że są to seriale czy filmy fałszujące historie. I tak, jak to z takimi rzeczami bywa, filmy się przyjęły, wręcz stały się kultowymi filmami. Mm, chyba wie... zawsze były kultowe. No, no tak, ale jeszcze wie pan, ten kult tego filmu i stawki większej niż życie i Czterech Pancernych się stał większy, popularniejszy, nie wiem, no, wszyscy nagle się jeszcze bardziej interesowali tymi filmami i dobrze. A czy pana syn już ogląda Czterech Pancernych? Nie, panie Paweł, my no jesteśmy na etapie... Pociągów, kolejek, PKP. Nie, nie można takich pociągów atakować czołgiem na przykład? Panie Pawle, no można, ale on jeszcze o czołg nie poprosił. Nie, no pytam, bo mój kolega, który jest wielbicielem czterech pancernych, ogromnym, na przykład w słynnym odcinku, kiedy czterej pancerni znajdują w jakimś zamku na Pomorzu Zachodnim podczas forsowania wału zachodniego nocują tam i znajdują tam jakieś jajka i jest gotowana jajecznica, która jest mieszana szablą. To mój kolega, kiedy ten odcinek ogląda, natychmiast zarządza robienia jajecznicy i nie szablą, mieszając ją je. I jego syn, który jest chyba w wieku pana syna, jest namiętnym już fanatykiem wręcz Czterech Pancernych. Zna kilka odcinków na pamięć, poprawia ojca, jak się myli, a ojciec już się myli i sprawdza go wręcz. Także rośnie pokolenie wielbicieli Czterech Pancernych i będą poznawać tę historię zafałszowaną, bo bądźmy uczciwi, To nie są seriale historyczne, to są seriale przygodowe i chyba słusznie, że są przygodowe, nie historyczne. I nie będziemy sprawdzać, czy autorzy świadomie, czy nieświadomie tę historię fałszowali. Ja o tym dlatego mówię, bo przeczytałem książkę angielską, która tak samo fałszuje historię, jak w której Pancerni i Pies, czy Kapitan Kloss, czyli pokazuje ją z bardzo określonego punktu widzenia. I czytając ją bardzo się bawiłem, bo napisał ją Ken Follett, autor powieści sensacyjnych, którego kilka powieści czytałem i one, na przykład Kawki, o której zresztą kiedyś rozmawiali, opowiadające o francuskim ruchu oporu, ona była w miarę faktograficznie i historycznie prawdziwa. Ken Follett napisał książkę, która nazywa się Klucz do Rebeki. O ile dobrze pamiętam, ona została sfilmowana i zacząłem tę książkę czytać. Wszystko dzieje się w Afryce w 1942 roku. Dotyczy ona operacji, czy walki Romla, czyli niemieckich sił pancernych o opanowanie Egiptu. I czytając ją coraz bardziej się dziwiłem, dziwiłem, dziwiłem, ponieważ okazało się, że Romla na pustyni pokonali Anglicy nie dzięki wojskom sprzymierzonym alianckim, tylko dzięki pewnemu angielskiemu oficerowi wywiadu, który dokonał tego tylko dlatego, że był z pochodzenia angielskim Żydem i z pewną Żydówką, która... Jeszcze nie była w Mosadzie, bo Mosadu nie było, ale Żydzi już myśleli, że Mosad stworzą i będzie to niewątpliwie najlepszy wywiad na świecie, więc owi pracownicy, jeden etatowy, a druga jeszcze nie etatowa pracowniczka przyszłego Mosadu, postanowili pokonać Niemców i im się to udaje. Czytając to miałem wrażenie, że czytam Timura i jego drużynę, albo jakąś bardzo ideologiczną opowieść z czasów socrealizmu, bo jest ona tak, że tak powiem, proizraelska i pokazująca, że Izraelitom się wszystkie ziemie przyszłego Izraela, bo w, przypomnę, w 1942 roku Izraela ciągle nie ma, należą i należą się dlatego, że ten oficer brytyjskich sił z pochodzenia Żyd, użyję tego słowa chociaż w książce, chyba ono nie pada, a może pada, bo to książka dawno przetłumaczona, dzisiaj nikt by się już nie odważył go użyć. W każdym razie ów Izraelita, służący w armii angielskiej, pracuje na to, żeby Izrael został stworzony. I tak to jest, ta książka jest tak podawana. Jest ona okropnie irytująca, ponieważ Folet, który zwykle, siłą jego powieści sensacyjnych było to, że bohaterowie byli nawet negatywni, czyli Niemcy byli pokazani na tyle interesująco, że były jakieś dwie siły walczące. Tutaj rozdaje karty bardzo jasno i są wyłącznie nienaganni pracownicowego przyszłego Mosadu, beznadziejni Anglicy, którzy się we wszystkim pogubili i praktycznie opuszczają Egipt i uciekają i Niemcy, którzy są prymitywni, głupi i nic nie rozumieją, czyli mniej więcej, tak jak w owych wspomnianych filmach Czterej Pancerni, stawka większa niż życie, gdzie Niemcy nie widzą niczego, nie słyszą i można ich bardzo łatwo oszukać. Także wszyscy, którzy bardzo chcieli wyrzucić ym, z naszych kin i z naszych domowych bibliotek stawkę większą niż życie, czterech pancernych i psa, Timura i jego drużynę powinni też wyrzucać Kena Folleta ku mojemu zdziwieniu. Klucz do Rebeki Klucz do Rebeki, który czyta Leszek Taleszyński Leszek Taleszyński czyta książki sensacyjne bardzo dobrze i tutaj bez zastrzeżeń do Leszka Taleszyńskiego 14 kaset w naszej ulubionej bibliotece czeka na państwa. Klucz do Rebeki Ken Follett. Bez zastrzeżeń polecał Paweł Kamza